Witam w kolejnej audycji Polskie Detroit. Dzisiaj goszczę połowę składu Radia Kontrast, Bogdan Kozakiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, jesteśmy po pierwszym tygodniu nadawania nowego polonijnego radia, Radia Kontrast. Może kilka słów Bogdan na temat tego, co do tej pory robiłeś, jak twoja wyglądała kariera tutaj człowieka, który, który no jakby nie było napędzał media w Detroit. O, ładnie to powiedziane kariera, aż się ucieszyłem, że w końcu ktoś mnie docenił. No, moja kariera od 12 lat teoretycznie tutaj przebiegała w Ameryce. Przyjechałem tutaj w czerwcu 1996 roku. Jak na razie no, ciężko się pracowało na swoje nazwijmy to, karierę, na swoją, swoje nazwisko. Przede wszystkim. Jak zwykle nie mogę usiedzieć w miejscu, więc muszę coś robić wokół i, i, i z, z ludźmi. Między innymi dlatego kiedyś pani Małgorzata Mulik zaproponowała, aby stworzyć radio. I tak ustało Radio BIM od Bogdan i Małgorzata. No, rozstaliśmy się, tutaj nie ma już w tym momencie o czym mówić, to już historia. Pani Małgorzata jest na antenie tworząc swoje radio i myśmy też pomyśleli, mając jak gdyby myśmy, właściwie to, to, to ja wtedy, mając propozycję od Jarka Rumina, mojego współpartnera w Radio Kontrast aby połączyć swoje siły i stworzyć jeden większy program radiowy no mówi tak jak już powiedziałem wcześniej nie wyszło, aczkolwiek jakoś mi się ten problem, czy, czy może nie problem, ale temat uczepił głowy i tak właśnie doszło do finału zaczęliśmy 15 września to był tydzień rozruchowy typowo rozruchowy, więc tutaj proszę się nie spodziewać że nie byliśmy przygotowani czy coś w tym stylu, bo, bo teoretycznie no, próbowaliśmy ustawić wszystko no, bo, bo na, na określonym poziomie. Jeżeli się czegoś nie robi, to jak to mówią, organ nieużywany zanika, więc w tym momencie e, ja byłem też tak trochę w szoku przez pierwsze kilka programów, żeby się oswoić z, z konsolą, oswoić z mikrofonem, oswoić ze słuchaczami, z telefonami, no ale w końcu idzie dobrze, więc e, miejmy nadzieję, że e, moja kariera będzie się już tylko rozwijać. No właśnie, Bogdan, znany jesteś z tego, że nie tylko radio, ale też jesteś animatorem wielu Impres polonijnych, zawsze jest Ciebie wszędzie pełno oczywiście w tym dobrym znaczeniu tego słowa, jakie plany związane z radiem kontrast? czy tylko to będzie radio czy też chcecie w jakiś sposób zaangażować Polonię zmotywować do działania o piękne pytanie i bardzo dobre zresztą, na ten temat bym długo, długo mówić Oczywiście, że tak. To nie tylko radio. Radio ma być w pewnym sensie tubą propagandową naszych pomysłów, które chcemy wdrożyć w życie. A naszymi pomysłami, co nas łączy z Jarkiem między innymi, to jest właśnie uaktywnienie... Polaków, czy Polonii, tak to nazwijmy, bo, bo niektórzy są Amerykanami, ale czują się również Polonią, uaktywnienie tej Polonii w takim dobrym sensie, w sensie y, dobrego obywatela i w sensie dobrego patrioty, zarówno polskiego, jak i amerykańskiego. I, i ja już... Rozmawiając wcześniej z wieloma ludźmi, mówiłem o tym, że generalnie odróżniam trzy grupy ludzi tutaj w Ameryce właśnie, które się nie wstydzą patriotyzmu, nie wstydzą się polskości przede wszystkim. To jest taka pierwsza bardzo młoda grupa, tak do 25 lat maksimum. Później druga grupa, która się również nie wstydzi polskości, a przeciwnie, jest z tego bardzo dumna, to są ludzie od 65 lat wzwyż. Ci ludzie od 65 wzwyż, oni przeszli naprawdę tyle w swoim życiu poprzez i ciągle walcząc o tą Polskę, o tą wolną Polskę, że teraz oni no, czują się tylko i wyłącznie Polakami, oni nigdy nie będą czuli się pełni Amerykanami, mimo że mają obywatelstwo tutaj amerykańskie i oni z całą pewnością budują tą Polskę ciągle, może gdzieś tam no niezbyt up-to-date po angielsku, ale, ale robią to tak, jak umią najlepiej i jesteśmy, zawdzięczamy im bardzo dużo. A zawdzięcza im przede wszystkim ta druga grupa, ta pierwsza, szczerze powiedziawszy, tych 25-latków powiedzmy i mniej. Oni nie są obciążeni żadnymi balastami, żadnego komunizmu, żadnego socjalizmu, żadnych wojennych naleciałości. Oni mają w sobie dumę z tego, że są Polakami, wpojoną im przez rodziców swoich własnych albo dziadków, na przykład tych 65-latków. I im nie przeszkadza, że mówią po polsku, im nie przeszkadza, że lubią polskie imprezy, polskie, polską muzykę, polskie jedzenie, no i polskie dziewczyny, bo jak zwykle są najlepsze na świecie. Dzięki temu właśnie Została ta trzecia grupa, między 25 lat, a tym 50, 65, ale ja mówię o takie mniejsze troszkę od, między 25 a 40, która jest do zagospodarowania. Brzydkie w słowo, ale, ale tak, tak w pewnym sensie funkcjonalne. Ta grupa właśnie ma chyba najwięcej do powiedzenia, bo to są ludzie aktywni zawodowo, ludzie ustawieni e, m, i zarówno e, finansowo, jak i zawodowo również i oni dzięki temu, że e, na przykład mają polskie nazwiska, mówią po w języku polskim, obracają się w amerykańskie środowiska, pracują w różnych miejscach, oni mogą mówić dobrze i, i jednocześnie czynić dobrze poprzez tylko i wyłącznie swoją własną pracę i własną postawę. Jeżeli jesteś dobrym sąsiadem wśród innych, a to, że masz nazwisko Kowalski, to ci przysporzy e, szczerze przyjaciół, a nie wrogów. No więc to jest ta trzecia grupa, do której my tak naprawdę chcemy podejść. I teraz już konkretne plany. Chcemy, aby tych ludzi zaangażować w coś takiego jak życie społeczno-polityczne, na przykład tutaj na obczyźnie. Polacy, a właściwie Polonia niezbyt szanowana tutaj u nas w Michigan, nie tylko zresztą w Michigan, choćby tylko dlatego, że nas nie ma. a Właściwie to jesteśmy. I my mamy dwie zalety. Jedną zaletę, która jest odebrana dobrze albo źle źle dlatego, że my umiemy się zasymilować z innymi i nikt nie powie, że o tutaj ten dom to jest Polaka albo ten kto idzie to jest Polak bo my nie ubieramy różnych e, powiedzmy czarżawów, my nie ubieramy długich sukienek, czy my nie wyglądamy nasza skóra jest biała po prostu e, z drugiej strony to jest właśnie nasza wada dlatego, że nie stanowimy jednolitego monolitu jako grupy społecznej i dzięki temu no, nikt nas nie szanuje, ale może nas szanować, kiedy będziemy na przykład chodzić do wyborów i to zaczynając od swoich własnych lokalnych społeczności, zakładam się w tym momencie, że 99% słuchaczy twojego podcastu, e, e, Łukasz, nie zna swojego majora w mieście, w którym mieszka, albo nie zna na przykład ludzi, którzy e, e, kierują tym miastem, czy to jest demokrata, czy to jest niezależny człowiek, czy to jest jednocześnie republikanin nigdy nie głosowało albo głosowało bardzo rzadko na swojego kandydata nawet nie wiedząc o kogo to chodziło i co jeszcze jest bardzo istotne chciałbym żeby tych ludzi zmotywować do tego żeby wybrali kandydata który kiedyś będzie reprezentował Polaków Polską Grupę Etniczną czy w Rochester, w Troy, w Sterling Heights czy gdziekolwiek indziej w innym mieście więc to jest nasz taki nadrzędny cel Czyli przede wszystkim motywowanie Polonii do tego, by się jednoczyła, do tego, żeby działała na tym takim najniższym poziomie u tych podstaw, żeby Polacy no w końcu zaczęli coś znaczyć, żeby się jednoczyli. No ale jeszcze jakie, jakie plany oprócz tego, jak, jak co w najbliższej przyszłości? Uuu, planów to jest bardzo dużo i, i nie byłbym sobą i, i Jarek Rumi z kolei nie byłby Jarkiem, gdyby tych planów nie miał. E, planów mamy bardzo dużo. O detalach tutaj nie chciałbym mówić, bo najpierw trzeba stanąć trochę pewniej na nogach, zarówno tak pewniej finansowo, jak i po prostu być obytym w temacie, zobaczyć jak ludzie nas odbierają. E, jeżeli będziemy mieli poparcie i, i finanse, i tutaj nie o to, żebym płakał o to, ale, ale, ale chodzi o, no jednak co tu dużo mówić, światem rządzi pieniądz to wówczas z całą pewnością będziemy realizować te pomysły, które sobie wcześniej założyliśmy. No Jeden z takich główniejszych pomysłów, to już niedługo się zacznie, jeszcze w tym roku, a będzie obliczone na rok trwania. W przyszłym roku, być może w październiku, jako że jest to miesiąc dziedzictwa narodowego, e, będzie finał tego programu i mam nadzieję zaangażować to nie tylko Radio Kontrast, nie tylko e, polskie tutejsze gazety, m, ale także wiele organizacji takich społeczno-politycznych e, i tutaj uśmiech do wszystkich, którzy nas dzisiaj słuchają, żeby no, nie uciekali, kiedy powiedzmy redaktorzy e, Radia Kontrast pojawią się w drzwiach, bo chcemy omówić coś, co myślę, że nie tylko będzie sympatyczne, ale także pomocne e, między innymi nam polonusom. Plany na przyszłość są, tak jak już powiedziałem, bardzo duże i, i zobaczymy e, tak naprawdę jak będziemy odbierani z tym pierwszym pomysłem, a dalej to znowu kar o karierę e, e, trącę, e, będziemy budować, budować, budować. E, właśnie, Bogdan... E... Wspomnieliśmy już o nazwie radia. Dlaczego akurat kontrast? Ono, to proste. Widzisz, zacząłeś tutaj mówić, że to połówka radia kontrast tylko. Bogdan tutaj siedzi przed twoim mikrofonem, a Jarka nie ma akurat. To już choćby w tym się różnimy, więc kontrast dlatego, że jesteśmy, jesteśmy kontrastem. Każdy z nas jest inny. On się nazywa Jarek Rumin, ja nazywam się Bogdan Kozakiewicz. Jesteśmy totalnie różnymi osobowościami. I myślę, że to jest właśnie ten kontrast. Tu już nie chodzi o to, co tam zostało za nami, a co teraz będzie, że to znowu będzie kontrast, ale chodzi o to, żeby budować przez różnorodność, przez takie, to jest znowu politycznie bardzo poprawne w Ameryce, przez różnorodność budować wspólną przyszłość. Ale tak, to prawda. Kontrast między innymi dlatego, że jesteśmy różni, ale idziemy w jednym kierunku. Polski Detroit Polski podcast Videocast. forum do słuchania, oglądania i czytania. Polski Detroit! Na rynku medialnym w Detroit, no jakby nie patrzeć, jest kilka audycji polonijnych. Istnieją dwie gazety, dwa tygodniki. Czy Radio Contrast znajdzie swoje miejsce wśród, wśród Polonii? Czy jest potrzebne? Z całą pewnością. Rozmawiałem z z wieloma, nie tylko sponsorami, z wieloma ludźmi, którzy pytali właśnie, kiedy na antenie z powrotem się pojawimy, zawsze padało takie jedno sakramentalne stwierdzenie. No w 99,9 Zawsze było, zawsze jest miejsce dla każdego. I tutaj jestem przekonany, że tak właśnie jest. Jest, jest miejsce dla e, Tygodnika Polskiego, jest miejsce dla Czasu Polskiego, jest miejsce z całą pewnością dla zarówno e, porannych rozmaitości, jak i e, e, Radia Kontrast, jak i e, radia, które prowadzi e, Małgorzata Mulik Mówię z koleżankami. Z całą pewnością każdy z nas ma innych słuchaczy być może, każdy z nas ma inne pomysły na to radio i myślę, że jeżeli będą prowadzone w miarę profesjonalnie, będą miały zawsze swoich słuchaczy. Czy jest miejsce? Tak, już odpowiedziałem. Na 100% jest. Zobaczymy, co będzie dalej. Na pewno ekonomia będzie dyktowała również te swoje warunki, bo co dużo mówić, nie ma co ukrywać, że, że jest problem, prawda? Każdy z nas no, w pewnym sensie ubożeje. Ameryka nie jest już kiedyś Ameryką, która była kiedyś prężna, potężna i ten dolar to znaczył coś na świecie, bo w tym momencie euro dominuje. No, ale myślę, że wcześniej czy później Ameryka się podniesie i my również będziemy istnieć w dalszym ciągu w zdrowej kondycji, zarówno finansowej, jak i takiej profesjonalnej. Bogdan, ostatnie pytanie na koniec. Rozmawiałem ostatnio z redaktorem Różalskim z Polskich Rozmaitości, no i redaktor powiedział, że jednak ani rozgłośnie internetowe ani telewizja internetowa nigdy nie zastąpi radia, że radio będzie tym y, medium y, bardzo, bardzo dużo znaczącym. Jakie jest Twoje spojrzenie na ten temat na temat internetu, na temat przyszłości? Ho, ho, przyszłość to ja widzę w oparciu no, prawie wyłącznie właśnie tego typu bezprzewodowe środki przekazu. Radio jest naturalnie dobre, bo, bo w tym momencie nie musisz mieć niczego na głowie. Włączasz radio, możesz robić różne rzeczy i radio słuchasz. Radio będzie istniało prawdopodobnie do końca świata albo jeszcze tam dłużej, e, ale e, nie ma co ukrywać. Radio staje się coraz mniej popularne, jeżeli chodzi na przykład o kwestie reklam, kwestie sponsoringu. W tym momencie internet zabiera też te, te środki, które kiedyś były właśnie w telewizji, w radiu. E, proszę zauważyć, teoretycznie każdy poniżej 35 roku życia ma w domu komputer, no bo tym komputerem się po, teoretycznie posługuje na co dzień. Nie mówiąc już o kontaktach gdzieś tam z Polską czy, czy ze swoimi sąsiadami. My po prostu musimy mieć ten internet, bo to jest nasze źródło wiedzy o dzisiejszym świecie. Taka jest, tak jest, tak jest e, zwyczajna rzeczywistość i nie ma tu co się oszukiwać, że radio przetrwa bez internetu. Przeciwnie. Myślę, że wspólnie będziemy się mogli jeszcze coś zrobić, ale... Ale myślę, że internet ma o wiele większą przyszłość niż ma, niż ma jeszcze w tej chwili, a więc poziom się będzie z całą pewnością internetu i tego typu środków podnosił. Może na sam koniec jeszcze przypomnienie, gdzie można słuchać Radia Kontrast, w jakich godzinach, w które dni tygodnia? Radia, radio Kontrast działa oczywiście ze stacji narodów WNZK to jest 680-690 AM od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do godziny 8 wieczorem i przypominam jeszcze, że dwóch ludzi prowadzi to radio nie jesteśmy redaktorami, więc od razu mówię, że no tak, ja czasami sobie sam też powiem redaktorze, a to po to, żeby swoją karierę, <grywka> ciągle wracam do tej kariery, tak powiedzmy uwiarygodnić, nie, nie żartuję, jesteśmy po prostu ludźmi, którzy robią swoje hobby najlepiej jak potrafią. Dwóch ludzi, Bogdan Kozakiewicz i Jarek Rumin prowadzą audycję. Jeżeli ktoś by chciał numer telefonu, to, to będzie w każdej z audycji, już zresztą był przez ostatni tydzień mówiony, posłuchajcie Państwo. Przy okazji najlepsze właściwie kontakt z nami to przez e-mail. A e-mail jest bardzo prosty. To jest po prostu zwyczajne słowo kontrast przez K. Małpa, później Y, mail y -m -a -i -l .com. będzie kiedyś strona internetowa więc być może jeszcze i to w jakimś sensie podreperujemy a na razie słuchajcie słuchajcie Radia Kontrast słuchajcie podcastu polskiego Detroit oglądajcie telewizja również telewizja Detroit.com czytajcie polskie gazety słuchajcie polskich rozgłośnie radiowych Bogdan, bardzo dziękuję za Twój czas i mam nadzieję, że następnym razem, kiedy się spotkamy, będziecie już w komplecie i będę mógł porozmawiać z Panem Jarosławem Ruminem. Mam nadzieję. Dzisiaj akurat niestety obowiązki go wezwały, aczkolwiek miał tutaj przyjechać. No tak się złożyło, że nie zawsze można spełnić to, czego się oczekuje, ale myślę, że już niedługo będziemy rozmawiać o tym większym projekcie, o którym wspominałem trochę wcześniej. Dziękuję bardzo.